Dzień dobry, nazywam się Jan Suzin. Chciałbym zaprosić Cię do udziału w 13. Wielkiej Loterii Przeglądu Reader's Digest. Do tej pory w 12 edycjach loterii wygrało ponad 9,5 tysiąca osób, które odebrały nagrodę o łącznej wartości 6 630 tysięcy złotych. Niedawno z zaproszenia do udziału w loterii skorzystała pani Hanna Ratajczak. Odesłała odpowiedź i wygrała nagrodę główną powiększoną o premię za szybką odpowiedź razem 210 tysięcy złotych. W poprzednich edycjach swoje dokumenty udziału w loterii wysłali m.in. pan Ryszard Wiatrowski, pani Katarzyna Król, pan Henryk Kieronim i pan Jan Bandachowski. Im także dopisało szczęście i wylosowali główne nagrody. Dziś zaproszenie kieruję do Ciebie. Może myślisz, ja na pewno nie wygram Dlaczego jednak nie spróbować? Tak jak pani Ratajczak i tysiące innych zwycięzców wielkich loterii A jest to co walczyć Łączna pula nagród w tej edycji wynosi aż 1 650 000 tysięcy złotych Taka okazja może się już nie powtórzyć A poza tym uczestnictwo w loterii nic nie kosztuje aby wziąć udział w losowaniu 2000 trzech nagród, w tym także nagrody głównej w wysokości 300 tysięcy złotych, wystarczy odesłać załączony dokument udziału w loterii. Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to radzę jak tak najszybciej odesłać odpowiedź w kopercie tak. Weźmiesz wówczas również udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody specjalnej, ale o tym za chwilę. Masz za sobą już dwa z trzech etapów loterii. Pierwszy etap polegał na wybraniu nazwisk uczestników, drugi na wystawieniu dokumentu udziału. Jest to dokument imienny, co oznacza, że tylko ty masz prawo z niego skorzystać. Przed tobą jeszcze jeden bardzo ważny etap. Losowanie nagród. By wziąć w nim udział, należy jak najszybciej odesłać dokument udziału. W ten sposób nie stracisz okazji wygrania 300 tysięcy złotych. A teraz, zgodnie z obietnicą, powiem coś więcej o nagrodzie specjalnej, którą możesz wygrać odpowiadająca naszą propozycję TAK. Do listu przyklejone są dwa kluczyki oznaczone numerami. Oderwij je, a następnie sięgnij po kopertę zwrotną z napisem TAK. Na kopercie pod zdjęciami dwóch samochodów znajdziesz zdrabki złotą i srebrną. Gdy zdrapiesz je kluczykami, spod farby wyłonią się numery. Znajdź numer, który jest taki sam, jak numer nadrukowany na jednym z kluczyków. Nagrodą specjalną jest samochód reprezentowany przez kluczyk o takim samym numerze, jaki wyłoni się spod zdrabki. Będzie on losowany wyłącznie wśród osób, które odeślą odpowiedź tak w ciągu siedmiu dni. Życzę powodzenia w losowaniu nagród.